Chwilę, nie milczę, zamykam się sam w sobie. Czasem, którym się dziwię, czemu właśnie tak robię. Przecież mam wszystko, nic mi tutaj nie podszywa. nie, nie rzeczywistość, to czemu nie dać? Chwilę, tak się nie mam, nic na to nie poradzę. Na szczęście to tylko chwilę. Dzięki bliskim daję radę. Mam bliskich, którzy jest są bliscy. Pomocna na w tych czasach jest kurwa ponad wszystkich. Bo dziś, tym, czym żyję, to oni taka prawda, moje ziomy. ma rodzina i ona ma Natalia. To dla nich to gram tak. Ja się przestanę, to dla nich kto żyje, musiał mi tak. żyć wtedy tak. dalej Trzymam Cię za rękę, nie ja, patrzę w niebo, wiem, że życie jest piękne, to moje szczęście, dziękuję za to Bogu, ja, za Ciebie, za talent, rodzinę i za siomu, wiesz, nikomu nie odznam, tego tak szybko musisz chyba mnie zabić, by tak po prostu wyjść to życie, jeszcze bardziej, od ludzi, bez których nie byłbym tak szczęśliwy tu to są moja misja, dlatego łapię dystans do tych spraw, które kradną, radujesz. To moja misja Wiem, wiem po prostu ja polegnę ci ja. w wsparcie ja. Bo wiem, że ze mną dwie ja. jesteście ja. Tam z siebie więcej ja. Bo muszę temu sprostać To dar od Boga, którego wiem, szybko ja. nie oddam ja. To moja droga I ja. do celu pragnę to trwać ja. Dziękuję, że jesteście ze mną Z wami to moc mam